Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. był! Wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film Coś o mnie. Yeah 未討vre Dobry wieczór Państwu. Nie mieliście nic lepszego do robienia w niedzielę wieczorem? Drogie, drogie Gdańszczanki, drodzy Gdańszczanie, nie wiemy jeszcze, kto został wybrany prezydentem naszego miasta. Jutro rano wszystko będzie jasne. Już teraz jednak dziękuję za każdy głos. Gorąco chcę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, niezależnie od tego, na kogo oddali swój głos. Dziecko swe i miłość staje przeciw złym mocom. Tak, ludzie modlą się o urodzajmy deszcz, jak ona czuwa nad nim nocą.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 Piękny jest ten świat Gdy wciąż wieczne prawa łamie Zabiera miłość, młodość, słońca blask Lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że Życie choć piękne tak trochę jest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 Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne tak ruchy jest. Zrozumiał ten, kto otarł się śmierć. Szapurny zimny. Ziemię smaga. Wielu się w moje serce wkrada W oku chętnie się sadowi I marzenia moje chłodzi Czas odpięć mnie cicho zjada Druch ten biegnie do sąsiada Gasi laski, dusi słowa Planety szaleją, szaleją, boję się ciebie, szaleją, i śmieją, i się śmieją, i się śmieją, a planety w Zresztą przy niej tak stać, życie płynie bez pośpiechu, bez uśmiechu i bez grzechu, bez smutku strachu. Bez nienawiści, bez miłości, śpiewaję nie Wkręci chyba wszystkimi, nie? Żywacz radio FMS Gdynia Full spektrum. Full spektrum to znaczy w języku polskim: pełen zakres cała paleta wszystkie kolory wszystkie możliwe odcienie. Także nie pozostawiamy nic, co mogłoby istnieć poza stołem naszych dociekań. Stołem naszych dociekań jest cały wszechświat, a generalnie nasza osobowość, duchowość, wnętrze, wszechświat, nasz wewnętrzny wszechświat by móc się nad tym pochylić z punktu widzenia buddyjskiego, ale wydaje mi się, że można powiedzieć i z punktu chrześcijaństwa, gdyż Chrystus umarł za wszystkich i za wszystkie grzechy. I to jest właśnie ta aplikacja, czyli... Metoda, sposób, zaczarowanie, zaklęcie, jak można przekroczyć bariery własnego ja i spojrzeć tam, gdzie nikt nie sięga i tam, gdzie tak naprawdę nic nie widać, ponieważ spojrzenie polega na tym, by bez lustra. Zobaczyć, jak wygląda powierzchnia naszego oka. Jest to dosyć trudne, niemożliwe bez lustra, ale niemniej jednak to jest pewna parafraza, symboliczne wyjaśnienie, o czym jest mowa, czyli mowa jest o tym, czego nie można wyrazić słowami i czego nie można zrozumieć czego nie można pomyśleć, bo wszystko jest myślą, a Bóg, pojęcia transcendentne poza naszym układem nie są myślami, ponieważ my wszyscy jesteśmy myślami, ponieważ w ciągle, wciąż myślimy, wciąż myślimy, rozmyślamy i cały czas ze sobą rozmawiamy. Cały czas mamy ten wewnętrzny głos, słowotok. Większość z nas nawet sobie z tego nie zdaje sprawy, ale może i lepiej, bo gdyby ktoś sobie uzmysłowił w końcu, że wciąż ze sobą rozmawia i zajmuje się sobą i właściwie cały proces decyzyjny polega na tym przegadaniu spraw, bo jak sobie przegadamy, wynegocjujemy ze sobą, ustalimy to w większości wypadków, z wyjątkiem kiedy robimy rzeczy spontanicznie, no to wtedy podejmujemy decyzję i budujemy następne chwile, godziny, lata i wszystko co nas spotyka w przyszłości. Plus oczywiście jest ten element, który twierdzi się z punktu widzenia karmy, jaki to pojawia się w wyniku naszych poprzednich czynów, aktów dokonanych w poprzednich życiach, jak również nakładania się innych karm i aktów innych osób i całego wszechświata. Czyli tak mniej więcej można opisać ten nasz krąg egzystencji. Piotr Grzywacz, poniedziałek po wyborach prezydenckich w Gdańsku. Dzisiejszego wieczoru będziemy rozmawiali trochę właśnie dużo o sprawach duchowych. Opowiemy trochę o naszym Kościele, który założyliśmy w Kanadzie ponieważ wszystkie organizacje duchowe w Kanadzie są korporacjami jak w całej Ameryce bo nie ma innego prawa prawo o stowarzyszeniach podlega i fundacjach podlega pod prawo o korporacjach więc każdy kościół jest korporacją i jak rząd chce na przykład w Kanadzie to bardzo szybko może taki kościół wyrejestrować Także Kościół nie podskoczy, tak mówiąc, brutalnie po polsku tam, bo będzie wyrejestrowany. Oczywiście to się nie wydarzyło, bo nikt nie chce z tak poważną instytucją mieć napięku. Więc yy, sytuacja jest taką, jak yy, omówiłem. W Polsce jest inaczej, ponieważ jest konkordat, czyli specjalne porozumienie pomiędzy Kościołem, czyli Watykanem i państwem polskim. Także to są te pewne różnice. Więc ja próbując założyć kościół w Toronto, nie chciałem zakładać korporacji, więc założyłem po prostu biznes. Zarejestrowałem biznes i nawet nie zakładałem konta, bo po co? Gdyż wyszedłem z założenia, że kościół to... Opiera się na tym momencie, kiedy hmm, uczniowie otrzymali e, błogosławieństwo od Chrystusa i On powiedział im, żeby wiązali i to, co zwiążą tu na ziemi, będzie związane na ziemi, a co rozwiążą, będzie e, rozwiązane na ziemi i to, co zwiążą, będzie e, związane w niebie, a co rozwiążą, też będzie rozwiązane w niebie. Czyli mają taką siłę sprawczą, decyzyjną, która daje im nawet decydować, bo mogą na przykład pewnego dnia zdecydować no to już nie wierzymy w Boga. Załóżmy tak hmm, hypatetycznie, czyli w sposób taki przerysowany. Ale mają prawo takie dalekie, że mogą zrobić cokolwiek uważają i to będzie miało efekt skuteczny w sferach niebiańskich. Ale też powiedział Chrystus, że to co dostaliście darmo, darmo rozdawajcie. A ja miałem takie wrażenie do tej pory, że to wszystko troszkę tam zwłaszcza na zachodzie, w Ameryce było bardziej takie korporacyjne, więc trudno mi się było w tym znaleźć. Założyłem coś innego, nie rezygnując z Chrystusa, ale uważałem, że jest to taka nowoczesna forma duchowości dla tych, którzy nie znajdują miejsca w tym obecnym systemie czy propozycji duchowej, spirytualnej na świecie, więc założyłem interes, jak już wyjaśniłem o nazwie Kościół Szczęśliwej Myśli, The Church of Happy Thought, czyli kościół taki, który nawiązywał do Piotra Pana, bo też jestem Piotr, Peter Pan, i ten film o piratach, który był, jest taki popularny i Piotrze panu, który umiał fruwać, latać, piękny film z Robinem Williamsem można obejrzeć o tym właśnie i ta szczęśliwa myśl pozwalała mu latać, a ja jak byłem młody to pamiętałem bardzo dobrze wszystkie swoje sny, teraz mniej, bo dużo pracuję i śpię jak kamień, ale w młodości cały czas w snach latałem, więc ten kościół tak mniej więcej, mniej więcej wygląda, troszkę więcej na ten temat. Dlaczego to jest taka nowoczesna forma religijna, bez organizacji, składek niczego, itp. i dd., ale zarejestrowana, niemniej jako interes, do roku 2020 w Kanadzie. No dobrze, wczoraj wybory, o tym też pomówimy, ale żeby nie zanudować, Zanudzać, zanudzać, zanudzać, muzyka. W twarz. Ktoś przechodzi, trąca łokciem, wzrokiem pluje w nas, szeptem Zstaw do koła głosów 100 ten w duszy to Obejmuję ją odpływamy w dal Nie dochodzi Obcy głos Stawia głowę, podnosi krzyk, a ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego. Sytuacji, zdarzeń, chwil doskonałych. To na początku mojej ścieżki rozważań, powiedzmy w sposób tak poważny filozoficznej drogi, bo mogę w jakiś sposób określić się filozofem, Wymyśliłem coś, co jest, uważam, inne i nowe. Więc na początku mojej ścieżki właśnie borykałem się z tym zagadnieniem doskonałości. I wówczas też wykorzystałem tą mądrość od Tomasza Zakwinu, który mówił, że jesteśmy duszą i ciałem jednocześnie, więc ten sposób myślenia zastosowałem tutaj, więc to nie ma takiego bezpośrednio nowego podejścia, natomiast struktura myślowa jest ta sama, ale wkład słowotwórczy, czyli znaczenie jest inne. I ja powiedziałem, że żeby coś było doskonałe, zawiera w sobie, musi zawierać w sobie doskonałość i niedoskonałość, ponieważ doskonałość to całe spektrum. Czyli wszystko musi być w tym, żeby coś było doskonałe. Więc musi być i dobre, i złe, i perfekcyjne, i nieperfekcyjne. I wtedy jest perfekcyjny. Oczywiście mówiąc szczerze, między nami, to był wybieg, wybieg bo no, trudno było być doskonałym. I to mogło powodować jakieś niemiłe odczucia, depresję. No, człowiek się stara, pracuje, poświęca i nigdy nie dosiąga tego zenitu doskonałości, więc można sobie przerwać tutaj robotę w połowie zastosować tą sprytną, mądrą regułkę i osiąść na laurach. Na szczęście tak się ze mną nie stało, ponieważ mam rutynę pracy. W pracy, w robieniu rzeczy czuję się najlepiej, więc sobie tak idę. Bawię się, jak to dziewczynki bawiły się w piaskownicach lalkami. I to jest przykład dla kobiet, a w moim przypadku, jak to ja, bawiłem się w piaskownicy, budując babki, czy samochodami, czy robiąc inne rzeczy, skacząc po drzewach, czy zwiedzając pola i lasy w okolicach domu mojej babki. No i wtedy czas się nie liczył, to znaczy wychodziło się rano, wracało się wieczorem i nie wiadomo kiedy ten dzień minął. I w podobny sposób teraz w pracy tak się staram tym bawić, robić to co lubię, więc robię to non stop i wydaje mi się, że właśnie to jest jeden z najlepszych sposobów menedżerskich i angażowania zespołów pracowniczych do osiągania wielu i skutecznych rezultatów. Rezultatów, które same w sobie no, dają efekty, bo jeżeli mówimy o rezultacie, rozumiemy tutaj coś jako osiągnięcie, nie, że złamałem ławkę, no to jest rezultat. Zbudowałem 10 ławek i to jest rezultat mojej pracy, więc mamy rezultaty, mamy efekty, coś żeśmy dokonali. Także takie podejście bawienia się i też to związałem ze swoim bardzo skromnym, rozwijającym się sposobem, systemem nauczania, bawiąc uczyć, poprzez zabawę uczyć. Bo myślę, że to jest na samym sobie. Byłem leniwy, jestem leniwy, raczej jestem tępy, mówię, że jestem najmądrzejszy, bo z tym się lepiej czuję, no ale generalnie jakoś to tam wypadkowa pracuje, dni mijają ciekawie i jest taka pełnia, że w sumie nie ma lęku. O, tak bym to określił, raczej nie ma lęku, bo tam od czasu do czasu coś może się zachwieje, ale to chwilowe jest i znowu potem wraca rutyna praktyki pracy. Także, Szanowni Państwo, tutaj moim osiągnięciem jest 30 lat pracy, wytrwałej medytacji, przebywania samego z sobą, co uzyskałem poprzez też głupotę, bo uwierzyłem w pewne sprawy i starałem się je zrealizować. Inni gdzieś tam po drodze się wykruszyli a ja brnąłem do końca i doszedłem do donikąd. I okazało się, że właśnie to było celem wszystkich celów. Także wróciłem do punktu wyjścia, trochę zęby mi poleciały, ale udowodniłem niektórym, tak mi się wydaje, że można tu dojść mając prawie większość zębów w ustach, bo nie chodzi o to, jak to w niektórych ścieżkach Zen czy japoński, że ktoś komuś łamie nogę, ta osoba uzyskuje oświecenie. Nie znaczy, że ja uzyskałem, bo tu znowu kolejny sprytny wybieg sobie znalazłem i wyjaśniłem sobie, że nie można być oświeconym, bo to jest kolejna myśl. I osiąść w takiej myśli, myśląc, Jestem oświecony, jest całkowitym zaprzeczeniem czegoś, co ma być oświeceniem dynamicznym, zmiennym, nieokreślonym, nie myślą będącym. A z drugiej strony wiemy, że umysł tworzy myśli wciąż, wciąż, wciąż, taka jest jego natura i znamy tylko umysł poprzez myśli, które się pojawiają, bo umysł jako taki nie istnieje. Więc, by być oświeconym, Non-stop trzeba spoglądać w tą naturę, słyszeć te fale płynące. Nie zawsze to wychodzi, ale w większości wychodzi, więc raz się jest, raz się nie jest oświeconym. Doskonale i niedoskonale, doskonałe. Także to taki wstęp trochę teorii a propos uh, The Church of Happy Tod. Kościoła szczęśliwej myśli, która unosi, która pozwala nam frunąć, latać, płynąć, surfować poprzez rzeczywistość, a jednocześnie mm, Kościoła bez struktury, bez składek, e, sam człowiek podejmuje decyzję, rano chcesz być, jesteś, wieczorem ci się nie podoba, coś nie ma cię, e, jest to twoja własna, personalna, osobista, decyzja i też to troszkę tak połączyłem z żydostwem. Oczywiście żaden z naukowców, czy tak uczonych w piśmie tego nie i nie zatwierdzi, ale uważam, że trzecia świątynia, świątynia, która ma być niezniszczalna, może być tylko niezniszczalna, jeżeli właśnie wydarzy się w sferze ducha, bo wszystko co jest, jest zniszczalne, a jeżeli ktoś myśli inaczej, no to myśli, co już jest inne. I też było powiedziane, żeby nie było żadnego symbolu Boga. Potem te symbole w żydostwie się pojawiły. Na początku określano Boga, pisano trzy kropki, bo starano się znaleźć sposób, jak to określić, coś, czego nie można określić. Jakby było puste miejsce, nikt nie wiedział, o co chodzi. Więc stawiano trzy kropki, a potem um, zastosowano pewne litery i znaki. No i to już właśnie um, na samym początku, na samym początku, jak już mamy myśl, to musimy wiedzieć, że jest to myśl i nie jest to Bóg, czyli jeżeli hołduje się myśli, jest to coś jak obrazobórstwo, czyli hołdowanie czemuś, co nie jest Bogiem, czyli mamonie, czyli y, temu posążkowi, nie temu sednu sprawy. Przeżywanie Boga jest poza tym, a bycie w tym jest właśnie dryfowaniem w myślach i oczekiwaniach i żądaniach, pragnieniach. Ale każdy ma wybór i każdy dokonuje swojego wyboru. Jak powiedziałem, tylu jest Bogów, ilu jest nas, bo każdy z nas ma swojego własnego Boga, tak jak sobie go wytworzył w swoim własnym wnętrzu nawet jeżeli wszyscy zgodzimy się, że wierzymy w jednego Boga, każdy z nas ma swojego Boga. Także troszkę teorii Kościoła szczęśliwej myśli, a teraz piosenka i za chwilę w tym takim wesołym, świątecznym nastroju porozmawiamy sobie o wyborach do Gdańska, bo to jest naprawdę wielka, Wielka rzecz w tym kraju, która się nie wydarzyła, powiedziałbym, od momentu, kiedy Lech Wałęsa zrobił sobie zdjęcia ze, wszystkami, ze, zdjęcia, zrobił sobie zdjęcia ze wszystkimi ważnymi osobistościami, bo to był bardzo sprytny manewr. Nie było żadnych kampanii, nikt nic nie wiedział. Lech Wałęsa zrobił sobie zdjęcia z tymi wszystkimi ważnymi ludźmi, którzy uważał on, że będą mieli silne, solidne poparcie, że jest z nimi na zdjęciu, jesteśmy razem, ludzie to zobaczyli i to były jedne z najbardziej, najsilniejszych wyborów w Polsce zaraz po złamaniu komuny, kiedy wszyscy zagłosowali, jak jeden mąż, prawie. I teraz w Gdańsku wszyscy, jak jeden mąż, zagłosowali przeciwko nienawiści, no, większości powiedzmy sobie, 82, 22, Dwa, to prawie jak Kennedy, to taki wynik, 87, Kennedy miał drugi najlepszy wynik w Polsce w tych wyborach samorządowych i wy wy wynik e, stratosfera, no niespotykany wynik w historii światowej polityki. Także to ponownie wydarzyło się w Gdańsku i to jest moment do zadowolenia, do zadowolenia pewnego 100% tego w zadowolenia fundacji opiera się nasz kościół, kościół XXI wieku, kościół skierowany do wszystkich tych, którzy nie znajdują miejsca w obecnych systemach duchowych, religijnych, a jednocześnie kościół, który godzi ze sobą wszystkie inne podejścia kościoły, ponieważ główna praktyka opiera się na praktyce medytacji, w której to przekracza się świat e, sfery pojęć, jak nie ma myśli, nie ma pojęć, nie ma mnie, ale wiem, że jestem, czuję, e, oddycham, dochodzę, ale nie myślę, co nie jest tym, o czym mówię, ponieważ jest to kolejna myśl, to wtedy nie ma czegokolwiek, co mogłoby dzielić. Wszyscy są wspólnotowi jedni, full spektrum, całkowite spektrum, do którego można dojść poprzez wewnętrzne zanurzenie albo zewnętrzną praktykę z afirmacją właśnie poglądu dla wszystkich. Wykonuje ten akt dla wszystkich czujących istot, życząc im osiągnięcie doskonałego oświecenia przez wyciężenie cierpienia przez osiągnięcie doskonałego oświecenia. Taka jest aplikacja, takie jest życzenie, taka jest mantra przy każdym ruchu, działaniu, oddechu, myśli, kiedy tylko się złapiemy, kiedy tylko pamiętamy i w tym momencie, kiedy to tak ofiarujemy, to staje się to zaczątkiem naszego dobrego uczynku, dobrej karmy, dobrych nasion, z których to wyrastają potem właśnie źródła widzenia, spoglądania poza świat myśli, w tej aspekcie szerokiego otwarcia poza pojęciowego. Czyli takie właśnie podejście w tym naszym kościele medytacyjne, w którym nie ma ostatecznie żadnych różnic, bo my przekraczamy wszystko, co może dzielić. I w tym właśnie pięknym aspekcie e, filozofia, bycie, działanie pana prezydenta Pawła Adamowicza kontynuowane w Gdańsku, który ponownie nadaje symbol, znak światu, jak w tym właśnie zamęcie, który się tam wydarza i to z prezydentem Trumpem, i to z panem Benjaminem Nataniachu. Przecież to są osoby wielce skorumpowane, zagubione. I tutaj w Polsce osoby, które stawiają na ekstremizmy, na wszystko co najgorsze. I dzięki temu pięknie malutka perełka, kuleczka Gdańsk daje światło latarnią tam, żeby w, tunki, w tym kierunku właśnie jechać, gdzie czeka nas na pewno coś lepszego, bo taka jest generalnie, jak to mówił Ole Nydal, natura rzeczywistości. Gdy się przekracza sferę pojęciową, mówił poprzez narkotyki generalnie, ale to już inna sprawa. Potem oczywiście to porzucił. Od wielu, wielu lat propaguje abstynencję, ale jako młody chłopak dużo brał i mówił, że miał doświadczenia, że widział właśnie tą sferę poza myślową i stwierdził, że wszystko i wszyscy jesteśmy jedni i wszystkie anioły, atomy, wszystkie atomy wirują miłością. Wszystkie atomy wirują miłością i my jesteśmy tym wszystkim, więc nie dzielimy się i taka jest właśnie natura wszystkich rzeczy, a występowanie w inny sposób, e, i też to potwierdza Chrystus, jest po prostu zawracanie Wisły kijem. Także pewni ludzie mogą zawracać, zawracać, skorumpowani, którzy e, chcą tylko własne dobro, chować się jak ten e, zły wilk, szatan w skórze owczej, ale prędzej czy później i tak szydło wyjdzie z worka i wiadomo, widać o co chodzi. Więc wielkie zwycięstwo w Gdańsku, 82%, sobie proszę wyobrazić, e, tylko za Gierka, za Kimirsena było stuwa, czyli 100%, wszyscy popierali, Aż niemożliwe, że można taki wynik osiągnąć, ale 82-22, no to przecież w tak zróżnicowanym, wielokulturowym Gdańsku, kiedy każdy jest tak inny, taka zgodność to jest coś niezwykłego, trzeba przyznać. I tu też taka taka do tych wszystkich ośrodków badań opinii społecznej, no mówią, no tak, tak, ale Gdańsk jest inny, Gdańsk jest inaczej i tak dalej, jest pewna specyfika. No więc z tego wynika, że jak, pytanie, jak robią te badania opinii publicznej, czy biorą pod uwagę właśnie specyfikę środowiska wszystkiego i stąd rozumieją, na czym polegają decyzje? Czy po prostu dzwonią przez telefonik Jurek Gienek, Wacek, OK, e, Krzyżyk? I tak dzwonią, dzwonią, zadzwonią do 2000 osób i mają jakiś wynik opinii publicznej, ale w ogóle nie biorą pod uwagę tego, co teraz nagle biorą, że Gdańsk jest czymś specyficznym i tak dalej, że tu coś innego. E, tak jakby chcieli odebrać to, że e, e, około 100. 30 tysięcy czy nawet więcej chyba, może 140, ale właśnie 130 tysięcy ludzi głosowało na panią Aleksandrę Dulkiewicz, co jest olbrzymim rezultatem badania opinii publicznej i wszyscy zgodnie opowiedzieli się za jednym i z tego by wynikało, że jest to solidne wotum nieufności do tych, którzy myślą, działają robią inaczej. A kto tak robi, odpowiedzcie sobie sami. Mój sąsiad na przykład. No nam nie mam sąsiada, żartuję, więc nie chciałbym nikogo urazić, kto mieszka naprzeciwko mnie, ale generalnie no, jest to solidne wotum nieufności. W ówczesnych, poprzednich wyborach było około 180 1200 tysięcy głosów, bo Paweł Adamowicz to też około 130, pan Pożyński, który był zapisem 70, to było 200, teraz mieliśmy 180, chyba tak, tak to wyglądało, i pani prezydent Dulkiewicz to 130, 140 prawie, czyli jest pewien ruch, pewien shift od 7 do 20 procent, który to się dokonał. W ciągu dwóch, trzech ostatnich miesięcy, a na początku przecież prezydent Adamowicz miał tylko 36 chyba procent głosów, a tutaj pani Aleksandra Dulkiewicz za pierwszym podejściem wielki, daleki skotk, poza zieloną linię, Toni Innauer, 150, Antoni Bachleda, bez po prostu trzymanki i wspaniały rezultat, za pierwszym razem złoto, i bezapelacyjnie żółta koszulka, pomarańczowy czepek. Także wielkie zwycięstwo. Nie ma się co tego wstydzić. Wszyscy, którzy twierdzą inaczej nie mają racji 100%. Liczby mówią same za siebie. Za Warszawą. No cóż. Gdańsk powiedział swoje. I wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy są w Polsce powinni zaufać Gdańskowi. Gdańsk dał nam solidarność, owoce tej solidarności wszyscy do tej pory konsumujemy. Możemy powiedzieć dobrze, źle, tak i siak, ale co, lepiej było w komunie, czy teraz, no nie jest doskonale, jest perfekt, tak jak ja mówię, doskonale w ten sposób, ale no wydaje mi się, że jest lepiej mimo wszystko i to Gdańsk właśnie dlatego, że wspólne wspólnie, razem, wespół, w zespół i wtedy, jak jesteśmy razem, nikt nie jest w stanie nas e, pokonać, bo ta magiczna więź, moc e, i konekcja z tradycją pięciu tysięcy lat, dwóch tysięcy lat, chrześcijańską tradycją, tysiąca lat. Więc to wszystko się uaktywnia jesteśmy nie do pokonani i nawet Leonid w który miał 200% w wyborach każdych i teraz Władimir Putin, który tam kombinuje tu i tam, więc ma zawsze 400. No Też nie mogli i do tej pory chyba nie mogą nam tutaj nic złego zrobić. Także brawo my, brawo Gdańsk. Dziękuję wszystkim. No to chyba już teraz wystarczy tego tańca na temat pani Aleksander Dulkiewicz, który gratuluję, życzę wszystkiego dobrego. Już nie mówię, jakie tam paskudstwa je robili. Niektórzy opradalne, po prostu aż się po prostu skóra świeźbiła. No ale niestety polegli i tak to się zakończyło, bo kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Radio FMS. Gdynia i troszeczkę gdyńskiej muzyki, gdyńskiego spektrum. E, muzyki, która no, zawsze nadawała tom, n, ton, vibe. Stąd to wszystko wychodziło dla Was, bo e, no, tak to już tak to już tu mamy. No. Nie to, że jesteśmy tam jakieś Mada Teresa, Mader Teresa, mama te, Matka Teresa, czy coś w tym stylu, no, ale no no Lubimy się chyba dzielić, nas to raduje, cieszy. Nie mówimy do pieniędzy, nie, tak jak mówię, ale lubimy się dzielić, lubimy się dzielić. Stanie się to, co ma się stać To, co czujesz, to, co wiesz 10 minut po godzinie dziewiątej. Piesek szczeka, Gdynia cicha, spokojna. Wieczór, trochę pada deszcz, full spektrum, czyli całkowity zakres. W Trójmieście jest wszystko, wszelkie narzędzia dostępne. I zawsze, i zawsze w ostatecznym spojrzeniu, ujrzeniu było to pokojowe, było to chrystusowe, było to ułożone, bez względu jak czasami wściekłe to było i dopiero teraz tutaj to zdarzenie z Pawłem Adamowiczem znacznie nam tutaj to trochę tą sytuację zmieniło, ale jak widzicie Państwo spokojnie to wyzwanie, staramy się jakoś tutaj w godny sposób nieść do następnych, iść też z nim z twarzą do następnych zadań i wyzwań. Staram się tutaj znaleźć jakiś taki właściwy konsensus słowny bo no, po prostu to było, jak to się po angielsku mówi, unprecedented, czyli coś, co nikt nigdy by nie przypuszczał, że taka rzecz mogłaby się wydarzyć w Gdańsku, w Polsce, w ogóle w polskim narodzie. Także wciąż jeszcze to, ten szok przeżywamy, ale tak jak mówię, nowe wyzwania Dzieci, polska odpowiedzialność także z podniesioną twarzą trzeba tutaj się czołgać do przodu. Full spectrum, całe możliwości muzyki obecne na tym podwórku dla państwa, dla Polski, dla świata, dla Polonii. Wszystkiego dobrego. Za chwilkę przeniesiemy się trochę do materiałów dziennikarskich. Będziemy tutaj mówili o pewnych wydarzeniach ostatnio, a zwłaszcza o sprawach srebrnej i dziwolągach prawnych, które zapewne, jak się przyglądają inni na świecie, nie wiedzą o co chodzi, ale no już tak to jest. Należy też zwrócić uwagę, że oczywiście jest to spojrzenie z jednej strony, w tym aspekcie można powiedzieć skrajne, Niemniej jednak kilka punktów tutaj. Otóż, jeżeli ktoś jest złodziejem, bandytą, naprawdę, a żeby się o tym dowiedzieć, musimy mieć jakieś przesłanki, coś musi nam się, jak to się mówi, transpired po angielsku, czyli coś musi się pojawić, żebyśmy mogli na ten temat tak myśleć i uważać. Oczywiście czasami są pewnego rodzaju prowokacje i tak dalej tak dalej, ale w większości wypadków raczej nie, więc jeżeli są zarzuty, do tych zarzutów trzeba się odnosić, trzeba zastosować procedury. Nie ma nikogo poza prawem. Mówienie o tym, że nie ma nikogo poza prawem, a nie stosowanie procedur, no to nie ma nic wspólnego z przestrzeganiem prawa raczej. Druga sprawa, jeżeli ktoś jest, załóżmy w cudzysłowie, bandytą, mordercą i tak dalej, popełnia jakieś straszne rzeczy i ktoś mu mówi, pyta się go, a no czy to, to prawda, że on wziął łapówę, a się mówi, no to są sprawy prywatne, nie możemy na ten temat dyskutować, bo jest RODO, no to też się kompletnie mija z celem, bo wtedy nikt nie jest winny, bo jest RODO i nawet sąd nie może się spytać czy pan jest bandytą, bo on nie może na ten temat dyskutować, bo jest RODO. No to kompletne poplątanie z pomieszaniem, niewykształcenie i takie właśnie główki chodzą tam w telewizjach różnych i opowiadają historię. Więc za chwilkę dowiemy się trochę więcej co się dzieje w kraju. W kraju właśnie dotyczące sprawy srebrnej, czyli jest taka sytuacja, że są y, plac w Warszawie przypominając. Ten plac jest w własności spółki srebrna, która jest związana z pisem i panem Jarosławem Kaczyńskim obecnie. I y, nie wiadomo właśnie tutaj jak to się stało, że pan Binkfner, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko, na pewno źle, wszedł w możliwość y, budowania, budowania, tych budynków. A gdzie był przetarg, a gdzie było wszystko? No wtedy były konekcje rodzinne, czyli zawsze tutaj była taka dochodziły sprawy, że wszystkie przetargi są ustawiane, e, kraj skorumpowany, złodziei i tak dalej na zachodzie. No i teraz e, wiemy, że jest rodzina, bierze sprawę, no i robi, wykonuje pewną sprawę, a potem się z tego rezygnuje i teraz ma niezapłacone i wyraźnie widać, że e, no, nie lubi tego, więc podaje do sądu pana Kaczyńskiego i sąd robi wszystko, bo e, to jest sprawa polityczna, więc e, no e, Sąd nie jest oddecydowanie, jaka to jest sprawa. No jest dokumentacja, jest, sąd postępuje według procedur. W Polsce mamy prawo proceduralne, to znaczy, że są przepisy je wykonujemy. W Ameryce mamy prawo, można powiedzieć, uznaniowe, czyli to, co się w przeszłości wydarzyło. Patrzymy, jak to się wydarzyło, jak przebiegał proces i na tej podstawie dokonujemy podobnych decyzji. Jeżeli ktoś ukradł bułkę i skazano go na 3 lata, no to my to porównujemy, no skazujemy na 3 lata. U nas mamy ukradł bułkę, przepis 2 tygodnie. I tak to wygląda, jest różnica. No więc tutaj mamy nowe prawo i sprawiedliwość w wykonaniu y, obecnych... Y, władz. I teraz y, przykład tego w krótkim takim barażu y, słownym. Następna też uwaga, że pan Dubois mówi, że są przepisy, że w ciągu miesiąca sprawa powinna być rozpoczęta, ponieważ zostały złożone dokumenty do sądu i teraz prokuratura daje dokumenty i wszczyna postępowania. Prokuratura zachowuje się jak Sąd Najwyższy w Ameryce, który najpierw jak dostaje jakiś case, czyli jakiś przypadek, decyduje, czy ten przypadek w ogóle nadaje się do sądu i można podjąć postępowanie. Natomiast w Polsce tak nie jest. To nie jest amerykańskie prawo. Jest przypadek i trzeba podjąć postępowanie w ciągu miesiąca. I nie podejmują, ale pan Dibua, prawnik pana Binkfenlera, na pewno mówię, myślę, to nazwisko, twierdzi, że powinno, jest napisane w prawie, że powinno. Powinno to nie znaczy musi. Ale z kolei pan Dibua mówi, że zgodnie z tradycją. Ale no więc, jeżeli mamy prawo zapisowe to powinno, to nie znaczy musi to może dłużej a jeżeli mamy prawo tradycyjne albo mamy w ogóle wolność tąków w swoim domku raczej więc to jest Polska to jest Polska więc trochę muzyki i potem baraż i powrócimy za jakieś 20-30 minut kiedy to wszystko wybrzmi żeby troszkę porozmawiać o Huey i jak polskie państwo jest w rękach szpiegów według naszych doznań, która, którzy to sprzedają Polskę i w tym wypadku Chinom. Jak stawki na niebie Jak stawki gazeta Wyborcza obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię. Będziemy rozmawiać na temat losów śledztwa, bo na razie jesteśmy na etapie postępowania przygotowawczego. Właściwie to ramot... jeszcze nie jest śledztwo. Tak. Jutro mija ym, taki instrukcyjny termin, kiedy powinna być podjęta decyzja, czy to śledztwo wszcząć, czy nie. I przeważnie się po tych 30 dniach, bo tyle dni minęło od złożenia zawiadomienia, podejmuje jakąś decyzję, no, ale tutaj wcale to nie jest takie pewne. I właśnie w waszej dzisiejszej publikacji czytamy, że Śledztwo najprawdopodobniej będzie, ale nie w kierunku, w którym Geralt Birkfelner byłby osobą poszkodowaną, a wręcz przeciwnym. Tak, no to może być zaskakujący zwrot akcji, który będzie zmierzał do tego, żeby Geralt Birkfelner stał się sam obiektem tego śledztwa i żeby ono było wszczęte w sprawie możliwości, próby wyłudzenia przez Birkfelnera nienależnych pieniędzy, prawda? Ma ono być według nas czyli informacje oparte o opinie biegłych, którzy stwierdzili, że te prace, które Birkfelner wykonał na pewno nie są warte tyle, ile, tam, ile on zażądał od srebrnej. Problem tylko w tym, że on w tych rozmowach, które opublikowaliśmy, nigdzie nie mówi, ile te prace mają kosztować, a Jarosław Kaczyński, który z nim negocjuje, nie kwestionuje tego, że te prace zostały wykonane. Także jest to bardzo, bardzo takie mało prawdopodobne, że prokuratura pójdzie w tym kierunku, natomiast zważywszy na to, że jest teraz taka duża ofensywa przeciwko Birkfelnerowi i jego pełnomocnikiem, pełnomocnikiem, można coś takiego rozważać. Natomiast jest jeszcze druga opcja, o której też piszemy i ona jest związana z takim zabiegiem formalnym, polegającym na tym, że prokuratura się zwróciła Wróciła do obrońców Birkfelnera, właściwie do samego Birkfelnera o przetłumaczenie dokumentów, które on im przekazał. To są dokumenty po niemiecku i po angielsku. Obrona mówi, że to jest rząd 20 tysięcy stron, no może mniej. Gdyby się okazało, że to zostanie podtrzymane i oni to będą musieli przetłumaczyć, to to automatycznie przedłuży to ten czas na wszczęcie śledztwa, no, nawet na kilka miesięcy, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby można, byłoby, żeby można było przez tłumacza przysięgłego tak szybko tego typu dokumenty przeprowadzić. No i żeby one muszą być potem zaakceptowane przez tłumacza zatrudnionego przez prokuraturę. Więc może być długi godniejszy wariant, czyli po prostu przedłużanie w nieskończoność momentu decyzji o wszczęciu śledztwa. A jeśli już, co Wasze źródła mówią o potencjalnym, ewentualnym przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego? No, oba te warianty mogą służyć jednemu. Nie przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego, dlatego, że w tym drugim przypadku, czyli przedłużenie decyzji, no to to przesłuchanie się automatycznie odsuwa, a w tym pierwszym przypadku, czyli mm, potencjalne oszustwo ze strony Birkfelnera, no to stroną oszukaną nie byłby pan Kaczyński, tylko spółka srebrna i to w jej imieniu byłoby złożone zawiadomienie i Kaczyński nie musiałby być przesłuchany, a na pewno y, uniknąłby y, przesłuchania tego, którego najbardziej nie chce, czyli y, w obecności Romana Giertycha, który jako pełnomocnik y, Birkfelnera zadawałby mu pytania. No to byłaby bardzo taka nerwowa i trudna sytuacja dla Kaczyńskiego. Wiadomo, że obaj panowie się bardzo nie lubią. Wojciech Czuchnowski, Gazeta Wyborcza. Bardzo Ci, Wojtku, dziękuję. Trwa dziękuję. Dzień na Żywo w TVN24. Będziemy wracać do tego tematu, m.in. tego przesłuchania, które właśnie trwa w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Przypomnę trzeci dzień przesłuchania Geralda Birkfelner. Że nauczyłem się chytrości lisie, że umie mącić tak tropy pogoni.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 podniebienia. Niosę jeszcze swe wiersze, jak gitę płomienia, ale tam pożartę.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 to przywarło mi do podniebienia Niosę jeszcze swe wiersze jak kiter płomienia Ale to pożar tylko halowany Ja zadajmy bez swój ruch w burzach wytrzmówna przesłuchanie i jeżeli mogę zacytować klasyka, to jesteśmy coraz bliżej prawdy, bo naprawdę dzisiaj rozmawialiśmy merytorycznie. Nie było tego, co na poprzednim spotkaniu, że to było tak naprawdę śledztwo wibracyjne na naszego klienta, ale było nie do tego, żeby ustalić, co się rzeczywiście stało. Jutro kontynuujemy i mamy nadzieję, że efektem tych grupy pracy będzie postanowienie o wszczęciu, wszczęciu postępowania. Mały małych o oto marzyń szczyt. Hej prorocy moi z gniewnych lat, obraz ta. Klient jest traktowany trochę jak podejrzany, a nie jak ktoś, kto przychodzi i mówi, że jest pokrzywdzonym? Takie odnosiłem wrażenie. Takie miałem wrażenie z komunikatów prokuratury i takie miałem wrażenie z wypowiedzi przedstawiciele organów państwa. I to było właśnie powodem, dlaczego żeśmy poprosili, żeby to, co się dzieje, no było pod przynajmniej czy rozwagą ambasady, ponieważ no, tutaj wydaje mi się, że... A coś się zmieniło w stosunku prokuratora do klienta teraz? Nie, tylko proszę nie mieszać dwóch rzeczy. Ja nie mówię o prokuraturze prowadzącym postępowanie, tylko ja mówię o y, wszystkich jak gdyby organach prokuratury i władzy. Jeżeli ja y, wychodzę z przesłuchania i po trzech godzinach do mnie dzwoni y, dziennikarz rządowy, który... Znaczy rządowy, nie ma dziennikarzy rządowych, powiedzmy związany z mediami rządowymi, który doskonale zna treść przesłuchania i zadaje mi pytania, które mają w ewidentny sposób zdyskredytować mojego klienta, no to czy to jest traktowanie... Ale sam pan powiedział, że prokurator może przekazywać informacje o tym o tym postępowaniu, bo to jeszcze nie jest śledztwo, o tym postępowaniu komu chce. No ale panu przekazał? No mnie nie przekazał. A przekazał yy, dziennikarzowi, który w ciągu sekundy już wiedział, jak sformułować pytania i ostrzygnął, yy, kto jest tej czarną owcą. Zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem. Nawet nie wiem, jak tam sprawy za lasem. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak, tak jak, jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej. Tak jak książę, ludzie znają. Bardzo zmęczeni. Natomiast z punktu widzenia merytorycznego dzień uważamy za bardzo udany. Wydaje nam się, że już bardziej tego obrazu, opisu czynu zabronionego nie można przedstawić. Pojawiły się nowe okoliczności. Złożyliśmy szereg nowych dowodów upraw że doszło do popełnienia czynu zabronionego. Także z punktu widzenia merytoryki przesłuchania jesteśmy dzisiaj bardzo zadowoleni. Natomiast stanowczo uważamy, że dochodzi do skandalu, ponieważ doszło do sytuacji, kiedy termin ustawowy został przekroczony. Kodeks postępowania karnego mówi jasno, że w ciągu miesiąca od złożenia zawiadomienia prokuratura powinna wszczęć postępowanie. Mamy do czynienia z kolejnym przesłuchaniem. Policzyliśmy, że nasz klient w tej sprawie składa zeznania ponad 30 godzin. I to nie jest tak, jak będzie twierdziła prokuratura, że trzeba przesłuchać klienta na wszystkie okoliczności, tylko to jest tak, że składa się zawiadomienie, wszczyna się postępowanie i potem prokuratura dowiaduje się z z szczegółów. Natomiast dochodzimy do sytuacji irracjonalnej, kiedy prokuratura wymyśla tryb, że można wiecznie prowadzić postępowanie wyjaśniające. Wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i jest słuchany codziennie albo raz na miesiąc i prokuratura mówi, nie wstrzniemy, ponieważ czynność nie została zakończona. Sytuacja chora, sytuacja, kiedy yy, prokuratura nie wykonuje swoich obowiązków, które mają na celu ustalenie osoby winnej i pociągnięcie jej do ewentualnej odpowiedzialności karnej, jeżeli do czynu zapełnionego. internetowej stronie Gdańskiej Kurii po Rafale Sawiczu, który księdzem został prawie 20 lat temu, nie ma śladu. Nie figuruje w zestawieniach duchownych, nie ma go na liście nominacji na konkretne stanowiska. Ci, którzy mieli z nim kontakt, najczęściej odpowiadają tak, nie, nie, nie mogę tylko nieliczni zgadzają się na rozmowę pod nazwiskiem. Rafał Sawicz jest człowiekiem bardzo inteligentnym. Jako ksiądz był zawsze osobą bardzo zaangażowaną i oddaną swojej pracy. E Potwierdzenie to znalazło w tych latach, kiedy przyszło mu z wielkim oddaniem i zaangażowaniem opiekować się osobą księdza arcybiskupa Gocłowskiego. Jest niezwykle empatyczną osobą. Zawsze wyciąga rękę do drugiego człowieka. Taki ksiądz prawdziwego zdarzenia, ale też człowiek o, o wielkim sercu. Sam Rafał Sawicz nie chce rozmawiać z mediami, bo te, jak twierdzi w wydanym oświadczeniu, potraktowały go brutalnie.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 Z naszych informacji wynika, że kilkanaście lat temu Sawicz był wikarem w jednym z najważniejszych kościołów na Pomorzu, w Archikatedrze Oliwskiej. zasług. Dodatkowo przez ponad 7 lat pełnił rolę kapelana byłego już wówczas metropolity gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego, aż do jego śmierci. Do połowy 2016 roku Rafał Sawicz służył w tym kościele, w tak zwanym Okrąglaku na Gdańskim Przymorzu. Stąd przeniesiono go do pracy w innej parafii. Praca w niej przez wielu księży w Trójmieście traktowana jest jako zesłanie. I tam ksiądz Sawicz już się nie pojawił. W tym kościele taka sytuacja zdarzyła się nie po raz pierwszy. W historii parafii może nawet trzy były takie dekrety, że... Ksiądz nawet dostał dekret. I... No. I ksiądz się nie pojawił tutaj? Nie, nie. trzy no, razy. Do jakiego czasu? No, 20 dwudziestu lat. Więc. Rafał Sawicz odnalazł się tutaj, w Urzędzie Miasta Gdańska, gdzie zaczął pracę w Wydziale Skarbu. Przy tym biurku przepracował półtora roku. Czy wyobraża sobie Pani, żeby Rafał Sawicz zrobił coś złego? Mnie nie. Wiem, czy jestem pewna, że nie mógłby zrobić czegoś złego? W Radzie Fundacji o nazwie Instytut im. Alecha Kaczyńskiego Sawicz zasiadł w czerwcu 2017 roku. Zajął miejsce Tadeusza Gocłowskiego, który księdza Sawicza ustanowił wykonawcą swojego testamentu. W lutym ubiegłego roku Sawicz miał złożyć podpis na dokumencie umożliwiającym rozpoczęcie budowy wieżowca przez spółkę Srebrna powiązaną z Jarosławem Kaczyńskim i Instytutem. Austriacki biznesmen Gerald Birkfelner zeznał w prokuraturze, że wyłożył 50 tysięcy złotych w gotówce, które przeznaczone były dla Rafała Sawicza właśnie za złożenie tego podpisu. Czy przyjął kopertę, która miała być dla niego przygotowana w związku z jego zasiadaniem w Radzie w Instytutu im. Lecha, Wałę, Lecha Kaczyńskiego? Te wszystkie informacje, o które pan pyta dotyczą prywatnej sfery. Jeszcze w 2017 roku, kiedy Sawicz stawał się członkiem Rady Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, dokumenty podpisywał w ten sposób. Na jego oświadczeniu widnieje niemal identyczny podpis niemal, bo nie ma już słowa ksiądz. Mimo kilku próśb w gdańskiej kurii nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie: Czy Rafał Sawicz zrzucił sutannę? Maciej Cnota, TVN 24.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 See you on the stage. To był oczywiście Józef Skrzek. Dlatego tutaj miałem przyjemność zaprezentowania Państwu Józefa Skrzeka ponieważ jest on fantastycznym wirtuozem organowym. W tym wypadku właśnie gra w kościele na Śląsku. A dodatkowo jeszcze jako jeden z niewielu artystów miałem przyjemność być tak zwanym przyjacielem, czyli friendem na LinkedIn z panem Józefem Skrzekiem i od czasu do czasu tam żeśmy zamienili parę słów. Kiedy to jeszcze byłem w Kanadzie i nie myślałem o przyjeździe do Polski. Także e, Józef Skrzek był jedną z takich nitek, e, która łączyła mnie z Polską, e, kiedy to przebywałem w Kanadzie. E, Postarajmy się jeszcze raz uporządkować grę, co się tam wydarzyło w tych wszystkich informacjach, bo może nie wszyscy wiedzą, że mówimy o placu, bardzo dogodnym miejscu, który stał się własnością spółki Srebrna, która to jest podległa partii Prawo i Sprawiedliwość i w imieniu tej spółki wszystkie działania wydaje się podejmował pan Kaczyński, Jarosław Kaczyński, który jest liderem Prawa i Sprawiedliwość, które to, to organizacja polityczna obecnie sprawuje władzę w Polsce. I wynika z tego, że pan Jarosław Kaczyński w jakiś sposób wszedł w układ ze swoim członkiem swojej rodziny, dalekim, ale członkiem swojej rodziny i zlecił mu przygotowanie budowy wieżowca na tym placu. Natomiast potem coś się zmieniło i odebrał mu to zlecenie. Natomiast pan ten wykonał pracę w ciągu roku, półtora roku czasu, jeśli się nie mylę. I dlatego też ten pan skarży pana Jarosława Kaczyńskiego, a właściwie spółkę Srebrna poprzez pana Kaczyńskiego, który prowadził wszystkie dyskusje, a stało się tak, że te dyskusje zostały nagrane przez tego pana i ukazały się na... Publicznym forum, co spowodowało duże zawiruszenie w życiu politycznym w kraju. No i tak też doszliśmy, gdzieśmy doszli, gdzie został jeszcze też zakwikłany ksiądz, który był częścią tej spółki, i ostatecznie wszystkie ścieżki prowadzą do. Trójmiasta, jakby się kto dziwił. Także wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, wszystkie ścieżki prowadzą do Gdańska, Także tak mniej więcej wygląda podkrótce historia, którą Państwu przedstawiłem. Chciałem też tutaj zwrócić uwagę na sprawę, o której właściwie zapomniałem już, co chciałem powiedzieć. Niemniej jednak słyszycie Państwo, telefon dzwoni. Także my jesteśmy bardzo skoncentrowani, więc to nas nie rozprasza, ale niemniej jednak zapomniałem, co chciałem powiedzieć na ten temat, ale wiem, że następnym tematem w naszym programie będzie fakt dotyczący właśnie spraw szpiegowskich, a w tym wypadku z firmy Huawei, firma ta obecnie. Wystąpiła przeciwko Kanadzie, bo cała sprawa się rozpoczęła o to, że rzekomo ta firma produkuje, sprzedaje sprzęt, jest bardzo dużym potentatem na rynku w zakresie sprzętu telefonicznego, telefonii komórkowej i ta firma z, została posądzona przez Amerykanów o szpiegostwo, a nawet radziła Polsce i zapowiedziała, że nie udostępni swoich technologii, jeżeli ta firma będzie na polskim rynku. Niemniej jednak ta firma jest na polskim rynku, a dodatkowo jeszcze zatrudnia na swoich prac panów, którzy przedtem pracowali w w służbach specjalnych i miały dostęp do całego systemu polskiego, między innymi poprzez firmę Orange, która to jest firma, była przed telekomunikacją polską SA, czyli właściwie wszystkie linie, wszystko co było w Polsce, cała komunikacja była telekomunikacja polska SA, potem stała się firma Orange, a potem ta firma Orange jest firmą francuską, więc jak ja na przykład chcę coś mówić, na przykład żółtych kamizelek, które moim zdaniem ich protest się nasila, bo tak też wypowiadają się ich liderzy, no to wszyscy ci, którzy są związani z Orange, który emituje ich radia i tak dalej, dalej, No bo nieważne, kto wejdzie na rynek, ale ważne jest, kto ma linię. I dawniej komunistyczna telekomunikacja polska, potem Orange, a potem Francuzi mają, więc mają na wszystko wpływ, bo mają kabel. A kto na tym kablu siedzi, no to już jest inna sprawa. Także tak to mniej więcej wygląda. Więc to jest dowód właśnie tego, że jest jakaś tutaj straszliwa zależność między służbami bezpieczeństwa, dawnymi służbami specjalnymi, a biznesem i to, co powiedział pan Gwiazda, że przy okrągłym stole nastąpił podział podział majątku, zresztą, zresztą Wszyscy tak wiedzieli, że my dostajemy wolność, oni dostają kasę i udział w, w, w, w, w, w, w całej gospodarce, w ekonomii ale nie do tego stopnia, że utrudniają, bo nie tylko, że wzięli wszystko się nachapali i wszystko kontrolują, no to teraz jak nowa inicjatywa wchodzi zupełnie nowych rzeczy, to dalej ją blokują i nie pozwalają, żeby istniała, no bo to nie jest fair. Jak ja, my kreujemy coś nowego, no to jest nowa działa i my tam działamy, a oni po prostu, nie to, że trzymają swoje, to jeszcze nie pozwalają nam robić naszego. No to już jest nie fair, no bo uh <laughs> te służby tak działają mniej więcej, że jak dawna komuna nie poprzez dyrektywy partyjne, ale poprzez teraz niewolnictwo ekonomiczne robią to, co dawniej robili poprzez komunizm. Także tutaj będziemy mieli wypowiedź na temat dronów, których posiadanie jest... No, mając drona, można wszystko obserwować, generalnie mieć całą kontrolę, bo wystarczy na przykład zawiesić na Polską 10 tysięcy non-stop latających dronów i cała komunikacja będzie opanowana. A komunikacja to dzisiaj wszystko, bo wszystko jest na internecie, więc wszystko jest komunikacją, dosłownie wszystko. Nawet ten telefon, który dzwoni jest na internecie, ten mikrofon jest na internecie, ta lampa jest na internecie, ta woda jest na internecie, ten budynek jest na internecie, a dron może to kontrolować. Także tak to mniej więcej wy i Państwo się teraz dowiedzą, jak właśnie szef policji udaje, że nie wie o co chodzi, a potem, no zresztą sami Państwo posłuchacie, będziemy mieli najpierw urywek wypowiedzia szefa policji za chwilę na temat dronów i dlaczego kupujemy drony chińskie, kiedy rzekomo miało być wszystko polskie i teraz Polska, a nie wybieramy polskich, tylko kupujemy chińskie, co jest niezrozumiałe, ale jest jak to zrozumiałe, Dostał łapówkę, a na pewno dostał łapówę, no bo tam siedział gościu, który był szpiclem i szpiegował na rzecz niekorzyść Polski, więc wszystko się ładnie składa. Dwa miesiące temu się wydarzyła sprawa szpiegowska, do tej pory nic nie słyszymy, sprawa wyskoczy i potem jest cisza, cisza, cisza, cisza, a my płacimy. Także to będą te dwa materiały dosyć istotne, które dalej, jak mówię, potwierdzają nam, że no, mimo, że się rzekomo komunizm skończył, to cały czas jesteśmy jeszcze pod pręgierzą. Dlatego dzisiejsze zwycięstwo Aleksandry Dulkiewicz i Solidarności, prawdziwej Solidarności, jest niezwykle ważnym. Musicie też Państwo się teraz bardzo uzbroić, ponieważ kiedy. Komunizm był zawsze taki, kiedy był już bliski upadku, był najbardziej wściekły i najbardziej kąsający. I teraz wydaje się, że wchodzimy właśnie w taką epokę, kiedy znowu pewna grupa odejdzie, więc będzie tak zwana czyli będzie wściekle robiła wszystko, stosowała każde możliwe triki, żeby tylko nie opuścić, więc nie radziłbym w nic nie wierzyć raczej i tylko jak śpiewał tutaj dla nas Tomek Lipiński To, co czujesz, to, co wiesz. Także to byłoby tyle z mojej strony. Bardzo miło spędzić z Państwem trochę chwil, ponad dwie godziny. Mamy godzinę teraz 22. w Gdyni. Zobaczymy, kto dzwonił. Zapewne, jak będę dzwonił, to się nikt nie odezwie, bo tak to zawsze jest. Więc do zobaczenia, do usłyszenia i Gdańsk górą, Gdańsk górą w stu procentach. Jolka, Jolka, pamiętasz plato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle się, choćby zaraz coś ze mną zrób nie zostawiaj tu samej Było tak proste wtedy. Dziecko spało za ścianą Czujmy jak ptak Niechaj Stałą, nie mogą spać, tam w świecie za funtę, odkładał na to że przepiękną aż strach. Mąż twój wierny i porządek i pełne szkło narzeczone. Go, nigdy nie I'm dwaj panowie zatrzymani, jak już wiemy teraz aresztowani przez sąd. Zatrzymani przez ABW obywatel Chin Weijing Wu oraz y, obywatel polski Piotr D. To osoby, które ABW podejrzewa o działalność szpiegowską na rzecz chińskich służb a przeciwko Polsce. Obaj panowie usłyszeli zarzuty z artykułu 130 ust. 1 Kodeksu Karnego i zostali w dniu wczorajszym aresztowani przez sąd na trzy miesiące. Mogę powiedzieć, że pan Weijing Wu w Polsce pracował w jednej z chińskich firm telekomunikacyjnych, gdzie był menedżerem. Z kolei pan Piotr D. Był, został zatrzymany i był w przeszłości wysokim urzędnikiem w szeregu instytucjach państwowych. Z materiałów ABW wynika że obaj panowie prowadzili działalność szpiegowską wymierzoną przeciwko w Polsce i jeśli im y, odpowiedzą za to karnie będzie im groziło do 10 lat pozbawienia wolności. Czego mogło dotyczyć to szpiegostwo? Czy dochodzi o jakieś przekazywanie danych, informacji? No rozumiem, że to wszystko było skupione wokół branży związanych z telekomunikacją, tak? Z uwagi na charakter zawodowy działalności obu panów mogę potwierdzić, że to ma związek z branżą telekomunikacyjną. Natomiast musimy pamiętać, że to śledztwo jest na dosyć wstępnym etapie. Najbliższe trzy miesiące, kiedy panowie spędzą, które panowie spędzą w areszcie, to również czas dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby nowe okoliczności, ewentualnie nowe wątki w tej sprawie rozjaśnić i weryfikować. Cała sprawa ma charakter niejawny, stąd lakoniczność moich wypowiedzi. Musimy poczekać na kolejne etapy tego śledztwa, żeby ewentualnie móc więcej mówić o tej sprawie. A co możemy powiedzieć na temat tego obywatela Polski, bo pojawiły się informacje, że to jest były pracownik służb specjalnych. Mogę powiedzieć, że Piotr D. w przeszłości pełnił ważne funkcje w szeregu instytucji państwowych. Również był związany z sektorem bezpieczeństwa narodowego, ale o szczegółach w tej sprawie również nie chciałbym mówić z racji wagi sprawy oraz pewnych wątków, które w tym śledztwie muszą być weryfikowane. Jaki materiał został zabezpieczony? Jakie dowody zostały zebrane w tej sprawie? Ta sprawa jest sprawą, którą ABW prowadzi od jakiegoś czasu, bo zawsze śledztwa szpiegowskie są skomplikowane. Natomiast no, w chwili zatrzymywania obu panów oczywiście doszło do przeszukania ich miejsc zamieszkania, także miejsca pracy polskiego a jak również zostały zabezpieczone dokumenty i nośniki danych, które mogą się okazać ważne dla tego śledztwa, te zabezpieczone dokumenty i dokumentacja będzie analizowana i weryfikowana przez ABW prowadzącą to śledztwo. Wiemy, że za te zarzuty, które oni usłyszeli, grozi im do 10 lat więzienia. To jeszcze jedno pytanie, Oni się przyznają do winy? Nie? nie mam takich informacji. Oni zostali przesłuchani, trafili do aresztu decyzją sądu. Także sąd po przebadaniu sprawy uznał, że należy zastosować tę najsurowszą sankcję. Ale tutaj o szczegółowym przesłuchaniem trzeba pytać prokuratorów prowadzących to śledztwo. Ja nie mam informacji na temat ich reakcji na to zatrzymanie. Dziękuję bardzo za te informacje dwóch obywateli zatrzymanych z podejrzeniem o szpiegostwo przeciwko Polsce, obywatel Polski i obywatel Chin, a teraz już wiemy, że ci dwaj panowie także zostali aresztowani tymczasowo na trzy miesiące. Niebo. To są intensywnie wykorzystywane. Chińskie drony bawią, badają i pomagają w biznesie, a nawet ratują ludzkie życie. Oj, te drony rzeczywiście się sprawdzają, jeżeli chodzi o ten postęp technologiczny. No nie unikniemy tego. To jest narzędzie, które jest przyszłością. Do tego potrafią robić zdjęcia, filmy i zbierać dane. Zapisuje wszystkie, wszystkie parametry lotu, lokalizację, obraz. Wszystkie te dane, które są niezbędne do, do przeprowadzenia danych operacji. Potrafi zmierzyć nawet temperaturę ludzkiego ciała. A później wszystko wysłać w świat przez internet. I to właśnie te chińskie drony polskie, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i obywateli kupują masowo. Natomiast pytanie, czy one powinny być wykorzystywane akurat przez te służby? Moim zdaniem. Należałoby się przed grubo zastanowić. Wystarczy kilka, kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wizyta w sklepie, tablet albo telefon, kabel, trochę praktyki i świat jest nasz. To między innymi z myślą o miłośnikach filmowania czy fotografii powstały bardzo dobre, bezzałogowe statki powietrzne, które otworzyły nowe możliwości nie tylko filmowcom. Biorąc pod uwagę znakomite parametry rozdzielczości obrazu czy optycznych zbliżeń są niezwykle przydatne także służbom odpowiedzialnym za porządek i bezpieczeństwo. I wykorzystujemy je bardzo szeroko, począwszy od tych działań związanych z ratowaniem ludzkiego życia, zdrowia, a więc mówię tutaj o akcjach poszukiwawczych, ale także wykorzystujemy je do analizy podczas różnego rodzaju zgromadzeń. No i ta sfera, o której no, za dużo mówić nie mogę, mówię tutaj o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, ale no, tutaj to jest akurat ta kuchnia policyjna. Koledzy byliby mm, na mnie bardzo źli, jeżeli bym coś więcej zdradził. Problem w tym, że rzecznik nie musi już niczego zdradzać, bo według Amerykanów wszystko mogły już zdradzić same drony. Najprawdopodobniej zaczęły wypływać dane. SUAS News, amerykański portal dronowy dotarł do wewnętrznej notatki Armii Stanów Zjednoczonych, która już dwa lata temu m.in. na podstawie tajnego raportu dostarczonego przez Army Research Laboratory zakazała używania dronów znanego chińskiego producenta. W ciągu jednego dnia zakazali użytkowania łącznie z tym, że we wszystkich służbach administracji publicznej kazali wykasować aplikacje, wyciąć z komputerów, odłożyć to, no to coś się dzieje. Bo dron wyposażony w kamery czujniki, anteny radiowej i lokalizatory GPS, który jest podłączony do telefonu czy tabletu z internetem, według Amerykanów, może być doskonałym narzędziem szpiegowskim. Kilka zdjęć i współrzędnych GPS może nie są zbyt przydatne, jednak zebrane razem w ogromną ilość danych mogą pomóc w stworzeniu większego obrazu w strategicznych lokalizacjach, a nawet przechwytywać dźwięki, po których potencjalny wróg może rozpoznać na przykład rozlokowanie wojskowych radarów. Wiele raportów o, to, o tym mówi, że nie ma gwarancji, że nikt to tak naprawdę nie wie. Znaczy nie możemy mieć pewności, jak to jest tam zakodowane, jak te, jak te systemy funkcjonują do końca. No chyba, że jesteśmy właścicielami tak zwanych kodów źródłowych, czyli najprościej mówiąc oprogramowania. Jeżeli e, nie jest tam wgrane nasze programowanie, czy tam nie jest jakoś statyfikowane przez nasze służby, to bardzo po prostu można sobie wyrazić w ten sposób, że informacje, które są gdzieś tam nagrane, pozyskane drogą internetowo-automatyczną, Dane te mogą być wysyłane, mogą być pozyskiwane, mogą trafiać do, do innego podmiotu gdzieś za granicą. Firma WB Electronics produkuje takie drony z polskim oprogramowaniem m.in. dla naszej Armii i Straży Granicznej, która obok chińskich dronów używa czterech zestawów polskiej produkcji. Ale poza tym inne służby podlegające pod Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie są nimi zainteresowane. Wszędzie na świecie jest tak, że każde państwo stara się mieć własne technologie pod kontrolą i mieć na nie wpływ, co to, to się dzieje. To dlaczego państwo kupuje taki sprzęt z Trzeba miał to pytanie odpowiedzieć, dlaczego. Może takie mają specyfikacje, takie, takie mają potrzeby. Te potrzeby doskonale zna Piotr Rutkowski, który też produkuje polskie drony z polskim oprogramowaniem, ale polskim służbom sprzedaje tylko te chińskie. Patrzymy jak są przygotowane specyfikacje istotnych warunków zamówienia i rzeczywiście służby, wojsko, żandarmeria, no komendy wojewódzkie, straż pożarna powoli, Czyli te wszystkie służby porządku publicznego czy służby administracyjne no w większości, być może to wynika trochę z niewiedzy, są zakochane w chińskich produktach, trochę zabawkowych. Już jest go przygotowany do, do wywiezienia. 14 takich zabawek właśnie kupiła żandarmeria wojskowa. Dużo pan dostarcza tej chińszczyzny na polski rynek? No trochę tak. Platforma zakupowa, na której polskie służby ogłaszają przetargi, pęka w szpach od zamówień na bezzałogowe statki powietrzne. Niektórzy zamawiający piszą wręcz wprost, że chodzi o sprzęt konkretnej marki znanego chińskiego producenta. Jeszcze nie sprzedaliśmy polskim służbom naszego sprzętu, ale to tylko dlatego, że... Nie mieliśmy okazji, ponieważ specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest nakierowana na sprzęt inny, tak? Choć ten polski sprzęt, jak twierdzą jego producenci, wcale nie jest gorszy od chińskiego. To jest element systemu Pretorian. Tu mamy akurat głowicę z 30-krotnym zoomem, no, jedną z lepszych na świecie. To wszystko, co jest w środku, to jest nasze, to znaczy nasze są kody źródłowe, nasze jest autopilot. Jak do tej pory sprzedali tylko jedną sztukę – Straży Granicznej. Nasi inżynierowie nie są głupsi. Żaden nasz inżynier nie jest głupszy od inżyniera chińskiego. Co prawda do tej pory nie ma żadnych oficjalnych i potwierdzonych informacji na temat cyberataku czy danych, które mogły wyciec do służb wywiadowczych innych państw za pośrednictwem dronów. Dlatego wydaje się, że tą notatką Amerykanie dmuchają na zimne. Pytanie tylko dlaczego nie bierzemy z nich przykładu, tym bardziej, że jesteśmy ich sojusznikami i ma u nas powstać amerykańska baza. Myślę, że jeden z elementów są względy ekonomiczne, bo, bo aż nie chcę wierzyć, żeby to były niewiedza ignorancja. No to zapytajmy. Dlaczego do takich operacji masowo kupujecie chińskie drony? O tym akurat nic mi nie wiadomo. Proszę mi pokazać ten chiński dron, bo ja nie znam od jednego przypadku, żebyśmy mieli ten chiński dron. To w wolnej chwili sobie pan, pan czy... sobie poczyta, bo tutaj akurat jest ostatni przetarg rozpisany niedawno. Tylko według informacji, jakie uzyskaliśmy z komend wojewódzkich policji, chińskie drony latają w Łodzi, Bydgoszczy, Lublinie, Stoku, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Tą specyfikację przygotowują zawsze fachowcy. Fachowcy, którzy na co dzień obsługują dany sprzęt, którzy I Nie chcą, czytają aby, zagranicznych publikacji, którzy, nie którzy biorą na przykład przykładów amerykańskich funkcjonariuszy z amerykańskiej administracji publicznej, która nakazała wycofanie wszystkich tego typu jednostek latających z użycia. Mało tego odinstalowania aplikacji, mało tego wyjęcia baterii z tych urządzeń. Tylko, że policja nie, wy nie wypełnia żadnych działań, których mogłaby się wstydzić, my poszukując ale nie osoby, chodzi o wstyd, tylko chodzi o cyberbezpieczeństwo naszego państwa. Ale my, jeżeli m, posiadamy informacje w związku z zaginięciem osoby, co mielibyśmy ukrywać przed opinią publiczną? I tak przypuszczenia doktora Franciszka Bromberka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy legły w gruzach. I myślę, że chyba w dużej mierze nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to są duże zagrożenia, bo my żyjemy, funkcjonujemy w obliczu coraz to bardziej rozwijającej się techniki. Witam Państwa serdecznie. Nawet sekretarz stanu USA zwrócił polskiej administracji uwagę na dość ryzykowne wykorzystywanie chińskich technologii. Instalowanie technologii chińskiej zwiększa ryzyko. Po prostu nigdy nie umieścimy naszego sprzętu w kraju, w którym jest zagrożenie, że Chińczycy będą mogli hakować informacje. My o tych zagrożeniach nawet pytaliśmy w oficjalnych zapytaniach ofertowych które były czy w związku z takimi zagrożeniami, które występują, i tu się to powołujemy, się na źródła, yy, podtrzymują, że dostawy takiego sprzętu, no, no zatrzymujemy, odpowiedź tak, podtrzymujemy. No. W sprawie wykorzystywania chińskich dronów od listopada ubiegłego roku próbowaliśmy umówić się na rozmowę z Ministerstwem Obrony Narodowej czy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale do tej pory nikt nie chciał z nami porozmawiać przed kamerą. Żeby... To tak patrzycie w górę, co to za samolot. Myślę, że przyjazny samolot, nasz, jakiś, sił zbrojnych, polskich. Mam nadzieję, że to nie jakieś drony z zagranicznych mediów. Choć w tym przypadku pytanie powinno brzmieć nie kto lata, tylko kto wyprodukował i gdzie nadaje. Ale wydaje się, że nad tym w Polsce dziś nikt się nie zastanawia. Nawet w, w, kupując w sklepie dron i latając nim nad, nad teren, czym to się różni? Czy no jego posiadaczem jest przysłowiowy Kowalski, to, czy policjant? To co kręci policja, wojsko, to co kręcą służby w jakimkolwiek rodzaju, to już nie są filmy. Moment, kiedy oni zaczynają pracować, to są tak zwane dane wrażliwe, bo z reguły działają operacyjnie. I także firmy produkującej drony tłumaczy rzecznikowi Komendy Głównej Policji pewne wyraźne różnice. A tych jest znacznie więcej, bo zwykły Kowalski może latać co najwyżej po lasach, parkach czy polach. Z dala od ludzi czy strategicznych budynków z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. A policja czy inne służby? Prawie wszędzie. Chociażby w strefie ROL 48, czyli obszarze, w którym znajduje się Sejm, Pałac Prezydencki, Ambasady czy obiekty administracji państwowej. Chyba, że ktoś uzyska. Tylko, że my tam też nie, nie latamy tam nie poszukujemy osób tam To jest połowa Warszawy. To są, to są głównie tereny leśne, to są tereny A tam opuszczone. nie ma imprez masowych, tam, ma te drony tam Te drony tam nie są wykorzystywane. Zaraz Państwu pokażemy drony, które pomagają. Tymczasem Warszawska Straż Miejska w towarzystwie prezydenta stolicy właśnie pochwaliła się nowymi zakupami. Są to modele, które są wyposażone w dwie kamery. W kamerę wizyjną i w kamerę termowizyjną. Kamera wizyjna o bardzo dobrym zoomie. Sprzęt znakomity. Pytanie tylko, czy bezpieczny? Bardzo dbamy o to, aby żadne dane nie wyciekały z naszej firmy. Ale możecie nawet o tym nie wiedzieć, yy, według tego, co napisali Amerykanie. Trudno mówić o tym, że możemy nie wiedzieć, bo tak naprawdę nikt nie wie, co tak naprawdę w kodach źródłowych się znajduje. Nas obliguje ustawa o zamówieniach publicznych i z tego musieliśmy korzystać i na podstawie tego działać. Ale to taka ustawa wyklucza polskie produkcje? Nie wyklucza polskich produkcji, ale mówi o warunkach, jakie muszą być spełnione do zakupu takich dronów. To dron. polskie firmy nie spełniają takich warunków? Ta oferta była najbardziej atrakcyjna. Prawdopodobnie dochodzimy do sedna sprawy, bo kiedy nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze. Tylko, że w przypadku bezpieczeństwa cybernetycznego kraju to chyba nie pieniądze powinny być priorytetem. Trzeba poczekać na rozwój sytuacji. No tak, aby nie było za późno. Rafał 24.